nadal nawiązujące do założeń obowiązującej ideologii, to jednak nie sposób nie zauważyć ewolucji ruchu studenckiego, który niemal z każdym dniem stawał się coraz bardziej dojrzały. Wydaje się, że studenci powoli zaczynali odchodzić od frazeologii oficjalnej propagandy. W coraz większym stopniu protestacyjne działania, poniekąd żywiołowe, zastępowane były przez świadome odwoływanie się do pewnych wartości podstawowych – oraz próby tworzenia własnego programu o charakterze już nie tylko ideowo-moralnym, ale i politycznym. Ewolucję tę dostrzegała także druga strona. Dwadzieścia lat później partyjni interpretatorzy Janicki i Jaworski pisali na ten temat. W drugiej połowie marca zaburzenia na wyższych uczelniach zaczęły przybierać nową jakość. Pojawiły się hasła polityczne. Ruchem zaczęły kierować powstające komitety studenckie, w znacznej części zdominowane przez grupy ekstremalne. Przystąpiono do organizowania strajków okupacyjnych. 25 marca we Wrocławiu podjęto próbę powołania Ogólnopolskiego Komitetu Ruchu Strajkowego. Darujmy sobie owe grupy ekstremalne. Należy wszakże zwrócić uwagę na wspomnianą próbę powołania do życia Ogólnopolskiego Komitetu Ruchu Studenckiego. Niestety niewiele wiadomo o tej inicjatywie. Dowiedziałem się tylko od Rewicza że w śledztwie władze nie starały się dojść do tego, czy były i ewentualnie jakie struktury międzymiastowe. Uniwersytet utrzymywał zresztą kontakty z innymi miastami, głównie za pośrednictwem Politechniki Warszawskiej, która pozostawała w łączności z Politechnikami w Gdańsku i we Wrocławiu. Odcinek 28 Bogucka, która kierowała strajkiem w gmachu pedagogiki, zwraca uwagę, że strajk w Uniwersytecie Warszawskim został do pewnego stopnia wymuszony na Komitecie Studenckim przez samych studentów. Jej zdaniem radykalizm tzw. przeciętnych studentów był znacznie większy niż członków Komitetu. To owi przeciętni studenci chcieli nowych wieców i oni też najgłośniej opowiadali się za strajkiem. Natomiast członkowie Komitetu Studenckiego byli świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności. Przez cały czas pozostawali też pod podwójną presją. Z jednej strony ich koledzy studenci nalegali na nowe akcje protestacyjne. Z drugiej niektórzy pracownicy naukowi tłumaczyli i przekonywali, że eskalacja studenckich wystąpień grozi uniwersytetowi rozbiciem przez władzę. Znamienne, że osoby dokooptowane do komitetu niemal od razu sporo traciły ze swego radykalizmu. Zresztą Komitet Studencki raczej chętnie włączał do swego składu radykałów. W ten sposób został na przykład dokooptowany Jan Walc. W czasie wiecu strajkowego wygłosił ostre przemówienie przeciwko ugodowemu komitetowi i poniekąd w odpowiedzi na to swoje przemówienie został zaproszony do prezydium. Walc był wtedy zdania, że należy działać radykalniej, w tym także organizować uliczne manifestacje. Do działania skłaniała go głównie gwałtowna kampania antysemicka, w środkach masowego przekazu. Na wspomnianym wiecu w audytorium Maximum Walc ostro zaatakował Komitet Strajkowy za ugodowość. Stwierdził wówczas m.in. Mamy okazję obserwować proces eskalacji, alienacji Komitetu. Gdy już po włączeniu do Komitetu szedłem ze swego miejsca w stronę prezydium, to niemal z każdym krokiem malał we mnie radykalizm, a jednocześnie rosło poczucie odpowiedzialności. Tak więc, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w czwartek wieczorem rozpoczął się strajk okupacyjny w Uniwersytecie Warszawskim. Dwie największe uczelnie stolicy strajkowały. Podobnie jak w Politechnice, studenci Uniwersytetu przystąpili do malowania plakatów i transparentów. Jednocześnie rozpoczęła się działalność zorganizowanego sprawnie przez Zygmunta Dzięciołowskiego, tzw. chińskiego powielacza. Setki studentów ręcznie przepisywało przez kalkę ulotki rozdawane później przechodniom przed bramą na krakowskim przedmieściu. W odróżnieniu od Politechniki Warszawskiej w Uniwersytecie strajkujący studenci nie opanowali uczelnianych powielaczy. Macierewicz, który w czasie strajku kierował kilkudziesięcioosobową grupą porządkową pilnującą wejścia na teren uczelni, wspominał, że sprawa wykorzystania uniwersyteckich powielaczy parokrotnie stawała się tematem obrad Komitetu Strajkowego jak na czas strajku nazwał się Komitet Studencki. Zadecydował jednak legalizm większości członków Komitetu i ostatecznie postanowiono nie naruszać państwowej własności i nie skorzystano z tych powielaczy. Macierewicz zapamiętał, że ta odpowiedzialność w ogóle odgrywała znaczną rolę w postępowaniu Komitetu. Na przykład na geografii pracownicy naukowi zażądali, aby studenci opuścili gmach ze względu na znajdujące się w nim cenne zbiory i choć komitet strajkowy miał podstawy przypuszczać, iż jest to jedynie pretekst, nakazał studentom opuszczenie budynku. Przy bramach ustawiono studenckie warty. Na głównej bramie i na budynkach widniały liczne hasła strajk okupacyjny, socjalizm to nie pałki, demokracja, robotnicy z nami. Były też hasła pozornie żartobliwe, ale w swej istocie gorzkie, jak na przykład: czytajcie świerszczyk, on jeszcze nie kłamie. Zdaniem Walca studenci uniwersytetu w swojej masie chyba nie byli do końca świadomi powagi sytuacji. Gdy w trakcie jednego z wieców profesor Stefan Żółkiewski tłumaczył im, że biorąc udział w działalności politycznej muszą wkalkulować osobiste ryzyko, wielu było zaskoczonych samym faktem przypisywania ich działaniom znamion akcji o charakterze politycznym. Walc sam był tym zdziwiony, choć jego pamięć zarejestrowała głównie zdarzenia i zachowania właśnie o charakterze politycznym. Oto na przykład zapamiętał taki obrazek. Na pryzmę odgarniętego śniegu przed księgarnią imienia Bolesława Prusa vis, -vis Uniwersytetu Warszawskiego skoczył starszy mężczyzna, zdjął z głowy czapkę i zawołał Niech żyje Armia Krajowa! I natychmiast zbiegł z tej pryzmy, znikając w tłumie przechodniów. Walc, który stał z opaską na ręku w bramie uniwersytetu, zapamiętał też, że przychodzili starsi ludzie i oferowali studentom leki i bandaże. Ludzie ci postrzegali strajk studencki w kategoriach insurekcyjnych, co samych studentów dziwiło, a może nawet nieco irytowało. Z drugiej strony nie można powiedzieć, żeby studenci nie robili nic, co mogłoby takie nastroje i odczucia podtrzymywać. Czy dla niektórych ludzi za K, być może obrazobórcza, przeróbka Marsza Mokotowa, nam przecież te noce marcowe miała tylko dodawać młodzieży animuszu, czy też była świadomym nawiązaniem do najbardziej heroicznych kart z życiorysów rodziców, do tradycji walki o najwyższe wartości ludzkie i narodowe. Myślę, że ten niesprecyzowany stan psychopolityczny dobrze oddaje ta oto relacja. Na mieście było ponuro, wszędzie patrole milicyjne. Wszedłem na teren uniwersytetu, tu panowała zupełnie inna atmosfera, atmosfera święta. Pito nawet alkohol, co zresztą było zabronione. Grano na gitarach, śpiewano, trwały długie nocne rozmowy. To było wspaniałe zbiorowe przeżycie. Niezwykle głębokie doznanie, które już nigdy się nie powtórzyło. Mieliśmy poczucie, że jesteśmy silni, fajni, uczciwi, że chcemy, żeby było dobrze i pięknie. W obu warszawskich uczelniach strajki okupacyjne miały w sobie przynajmniej do pewnego momentu coś z ludowego festynu. W gmachu głównym Politechniki Warszawskiej ktoś brzdąkał na fortepianie, gdzieś indziej ktoś śpiewał, żartowano, opowiadano i układano anegdoty. Z początku, tak w uniwersytecie, jak i w Politechnice, było poważnie i wzniośle, ale zarazem dość pogodnie i wesoło. Wielu profesorów przygotowywało strajkującym studentom herbatę. W Uniwersytecie Warszawskim czynił to również ponoć m.in. ojciec socjalizmu profesor Żółkiewski za co przyszło mu zresztą potem zapłacić wydaleniem z Komitetu Centralnego i odwołaniem ze stanowiska sekretarza Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk. Bobrowski, który pisze, że strajk w Uniwersytecie Warszawskim miał charakter właściwie symboliczny, stwierdza dobitnie, iż nie doszło do żadnych wybryków, tym bardziej, że szef Straży Uniwersyteckiej i Straży Porządkowej Studenckiej przyobiecali sobie ścisłe współdziałanie. W koleżeńskich rozmowach z niektórymi dziekanami i profesorami uznaliśmy naszą obecność podczas nocy na terenie uniwersytetu za niepożądaną. Równocześnie jednak powszechnie wyrażono zdanie, że choć jeden z dziekanów, praktycznie ja, powinien być obecny. Wydaje się, że tę pierwszą strajkową noc z 21 na 22 marca spędziło na terenie uniwersytetu stosunkowo wielu pracowników naukowych, zwłaszcza tych młodszych. Po latach Janusz Maciejewski, wspominając swój udział w wydarzeniach marcowych, mówił w jednym z wywiadów, że był na większości studenckich wieców współpracowałem z komitetami strajkowymi oraz brałem udział w strajku okupacyjnym 21-23 marca. W tym spędziłem ze studentami pierwszą noc wbrew rozporządzeniu rektora zabraniającemu pracownikom Uniwersytetu uczestniczenia w strajku. Było nas zresztą kilkunastu pracowników naukowych, którzy wyłamali się z zakazu. Grupa starzystów i asystentów z adiunktów, oprócz mnie Maria Grabowska, Zdzisław Łapiński, Alina Nofer-Ładyka, Jadwiga Sawicka oraz profesor Stefan Żółkiewski, wówczas jeszcze członek Komitetu Centralnego. Walc, który studiował wówczas na drugim roku polonistyki, wspominał, że oprócz wymienionych osób ze studentami przebywały jeszcze Renata Grzegorczyk oraz Jadwiga Puzynina. To właśnie wtedy też, w czasie strajku, Maciej Zębaty miał napisać nowe słowa do piosenki O północy się zjawili. Nie była to zresztą jedyna piosenka wówczas napisana. Przez cały czas układano też satyryczne wierszyki i rozliczne anegdoty. Kawały marcowe to osobny temat. Prawdopodobnie nikt nie zna wszystkich. Część przechowała dla historii Zofia Hertz, spisując je w kolejnych numerach Miesięcznika Kultura. Oto kilka z nich wybranych dość przypadkowo – Szczególnie wdzięcznym obiektem ówczesnych żartów studenckich był minister spraw wewnętrznych, generał Moczar. Przestawiono sylaby w jego nazwisku i wychodziło z tego czar M.O. Mówiono o zespole mocnego uderzenia Moczar-Pałka. Żartowano, że po marcu na pewno napisze drugi tom swojej wspomnieniowej książki Barwy Walki. Będą to Barwy Pałki. Raz mówiono, że Ormo to nowy środek do prania, innym razem, że jest to ostatni ratunek ministra oświaty. Były też żarty bardziej gorzkie, jak na przykład pytanie – czy towarzysz wysyła swego syna na uniwersytet? Odpowiedź – nie, a po co? Ja go sam leję. Kiedy indziej pytano – jaki był najdłuższy dzień w 1968 roku? I odpowiadano – 8 marca. Dłuższy o cztery bite godziny. Nie brakowało też dowcipów brutalnych na przykład. Pytanie – czy milicjant może mieć stosunek z prostytutką? Odpowiedź – oczywiście. A skąd braliby się ormowcy? Do folkloru Marca w Uniwersytecie Warszawskim należały też poranne przemarsze strajkujących studentów na Trawniku przed buwem. W czasie strajku kilkaset osób chodziło tam w koło jak na więziennym spacerniaku. Warto również choćby z kronikarskiego obowiązku i dla zachowania w pamięci przytoczyć nazwiska kilku strajkujących działaczy z Uniwersytetu, które poza już wymienionymi po 20 latach udało mi się wydobyć z pamięci moich rozmówców. A więc oprócz komandosów Przede wszystkim przewodniczący Komitetu Strajkowego Wspomniany już Andrzej Aranowski Dalej Jerzy Diatłowicki i Krzysztof Jasiewicz z socjologii Paweł Bąkowski z Wydziału Chemii Leszek Kolanko z ekonomii Tadeusz Kobierzycki z Wydziału Filologii Polskiej Fizyk Zbigniew Wojtas Losy kilku innych działaczy były dramatyczne Czy wręcz tragiczne Stanisław Dąbrowa, jego bratem był Znany działacz partyjny Krystyn Dąbrowa Wchodził w skład komitetu strajkowego i jako jedyny czy jeden z nielicznych nie został potem aresztowany. Część jego kolegów słusznie lub nie uważała, że stało się tak za sprawą interwencji wpływowego brata. Stanisław Dąbrowa niedługo potem zginął w Tatrach. W odczuciu środowiska było to samobójstwo, nie potrafił znieść tej dwuznacznej moralnie sytuacji. Prawda historyczna wymaga też, aby przywołać nazwisko Zygmunta Dzięciołowskiego, który prowadził strajk w Auditorium Maximum, a wiele lat potem przyznał się do późniejszej współpracy z MSW. Niestety ta lista działaczy studenckich w Uniwersytecie Warszawskim jest bardzo niekompletna. Czas zatarł ludzką pamięć, a wtedy raczej unikano spisywania nazwisk członków Komitetu Strajkowego, aby nie ułatwiać pracy Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. 21 marca studenci Politechniki Gdańskiej dowiedzieli się o zatrzymaniu przez milicję aktywnych w czasie pierwszego wiecu asystenta i dyplomanta. Nazajutrz odbył się wiec z żądaniem ich uwolnienia. W obecności półtora tysiąca osób rektor wyjaśnił, iż obu wezwano jedynie, by złożyli zeznania mające służyć milicji do wykrycia prawdziwych sprawców zamieszek. W sobotę 23 marca usiłowano na terenie Politechniki Gdańskiej zorganizować strajk okupacyjny ale władze zagroziły natychmiastowym rozwiązaniem wydziałów budowy okrętów, architektury i łączności i akcja strajkowa nie powiodła się. Tymczasem w Politechnice Warszawskiej w nocy z 21 na 22 marca w czasie obrad Komitetu Strajkowego zarysował się rozłam między grupą bardziej umiarkowanych oraz bardziej radykalnych członków Komitetu. Całkowity rozłam dokonał się rano 22 marca. Czajkowski jest zdania, że przyczyną kryzysu była niezwykle radykalna, jak na ówczesną normę, postawa Andrzeja Zielińskiego, jednego z przywódców strajków w Politechnice. Zieliński z Ambony, okrągły balkonik klatki schodowej od strony Placu Jedności, stamtąd przemawialiśmy i tam był napis Ambona wygłaszał niezwykle bojowe przemówienia. Można powiedzieć, mówił po latach Czajkowski, że jego jątrzące przemówienia mogły wyprowadzić ludzi na ulicę, a myśmy już wtedy byli na tyle rozsądni, że wiedzieliśmy, iż tego nam nie wolno robić. Mamy siedzieć i swoją obecnością tutaj dać wyraz swoim żądaniom. Natomiast nie wolno nam iść na ulicę i zmagać się z policją, która jest uzbrojona. Przecież wiadomo było, że kiedy wyjdziemy, to na nas napadną, czego mieliśmy już przykłady. On tymczasem zmierzał właśnie do tego. Zdominował częściowo komitet strajkowy, a ja stanąłem w opozycji wobec niego. W każdym razie pod koniec pierwszego dnia, późnym wieczorem, doszło do ostrej scysji, że tak nie można prowokować ludzi. Poza tym okazało się, ktoś to wywlókł, że on nie jest od nas. Oczywiście miał wielu zwolenników głoszących, że nie można przecież człowieka wyrzucić. Z drugiej strony padały argumenty, że natychmiast zostanie przeciw nam wykorzystane to, że obcy człowiek nami kieruje, nie nasz, że przedostał się nie wiadomo w jaki sposób. I utworzyły się dwie frakcje – Jedna moja, umiarkowana, starająca się nie działać na taki zupełny żywioł, a druga jego. Faktem jest, że w końcu postanowiono to jakoś ukrócić i efekt był taki, że zostało wybranych dwóch przewodniczących komitetu strajkowego. Jednym był Andrzej Zieliński, a drugim byłem ja. Ponieważ on był zapiekłym mówcą, miałem nie tyle cenzurować, ile raczej kontrolować jego przemówienia. Jak Andrzej Zieliński przemawiał, to ja zawsze za nim stałem. Szejkowski, rywal i do pewnego stopnia przeciwnik Zielińskiego, mógłby być posądzony o stroniczość i tendencyjność, ale podobne opisy odnajdujemy też w innych relacjach. Bukowski, który przyszedł wygłosić przemówienie, tak przedstawia swój bezpośredni kontakt z Zielińskim, nie podając zresztą jego nazwiska. Nad zegarem jakiś mówca zbiera oklaski. Organizatorzy proszą, żebym troszkę zaczekał, bo jest ważny komunikat do przekazania. Tymczasem minuty płyną, a mówca tokuje w najlepsze. Robotnicy z Żerania są już na Placu Saskim. W całym kraju ostre protesty studentów. Solidarność kolegów z SGGW i sgp u Prasa kłamie. Żądamy prawdziwych informacji. Żądamy spełnienia naszych żądań. Milicja otoczyła gmach. Przed chwilą nadeszła wiadomość o pobiciu grupy studentów, którzy opuścili teren. Nie opuścimy gmachu. Nie stworzymy i tak Na moje upomnienie pohamowują wreszcie mówcę. Powiedziano mi wcześniej, że to główny prowodyr, były student sgp podobno schizofrenik, po okresie zamkniętego leczenia. Bugowski od razu poinformował zebranych studentów, że te informacje w zdecydowanej większości są po prostu nieprawdziwe. Bojowe przemówienia Zielińskiego w znacznym stopniu składały się z wiadomości nieprawdziwych. O jego działalności wiedziała też chyba druga strona. Szlachcic we wspomnieniach zanotował «Nastroje rozpalał pacjent szpitala psychiatrycznego» który przyplątał się do studentów i pozostał z nimi. Miał manię przemawiania. Tacy ludzie mogą stanowić w czasie napięć duże zagrożenie. Mimo rozłamu w komitecie strajkowym nadal panował on nad sytuacją. Wewnątrz budynku i w trakcie odbierania przez służbę porządkową darów od mieszkańców Warszawy panował spokój i porządek. W piątek od rana ulica Noakowskiego oraz Plac Jedności Robotniczej wypełnione były warszawiakami solidaryzującymi się ze strajkiem. Mieszkańcy stolicy przepisywali rezolucje i hasła, a wielu przekazywało służbie porządkowej żywność, papierosy, pieniądze oraz papier i kalki powielaczowe. Nie przyjmowano napojów alkoholowych, których spożywanie, jak zwykle przy takich okazjach, zostało surowo zabronione przez komitet strajkowy. O rozmiarach pomocy mieszkańców Warszawy dla studentów świadczy fakt, czytamy w sporządzonym w formie kalendarium opracowaniu Politechnika Warszawska marzec 1968 że ofiarowane papierosy formowały stos wielkości dużej szafy, a wędliny układane były w stosie na suniętych stołach o łącznej powierzchni około 8 metrów kwadratowych. Służba porządkowa przyjmując dary kierowała jednocześnie na zewnątrz powielone lub pisane ręcznie ulotki, rezolucje, odezwy. Dzięki odbiornikom tranzystorowym z falami UKF stwierdzono na terenie gmachu głównego obecność trojga agentów Służby Bezpieczeństwa, dwóch mężczyzn i kobiety którzy przekazywali meldunki o sytuacji w gmachu i o szczególnie aktywnych osobach agentów tych nie udało się wykryć natomiast udało się przejąć i zniszczyć kilkaset powielonych ulotek o treści prowokacyjnej antyradzieckiej trudno stwierdzić czy ulotki te powielono w gmachu czy też dostarczono z zewnątrz z kolei Murawski podaje, że owych agentów z nadajnikami też jest mowa o dziewczynie jak opowiadano, wykryto i po skonfiskowaniu milicyjnych utensyliów wypędzano za bramę. Na temat pomocy ze strony warszawiaków dla strajkujących studentów stwierdził, że zaopatrywały ich nie tylko osoby prywatne. Klub Stodoła przywiózł na Politechnikę cały swój zapas napojów, niewyskokowych oczywiście, bo z piciem było ciężko. Poratowali nas w tym także rozwoziciele mleka, którzy zrzucili prawie cały ładunek z ciężarówki na potrzeby strajku, nie troszcząc się o to, co będzie z butelkami. Firma Blikle dostarczyła furgonetkę pączków. To wsparcie ze strony warszawiaków było dla strajkujących studentów niezwykle ważne. Ważne było też udzielane im poparcie polityczne i moralne. Dostawaliśmy, wspomina Czajkowski, mnóstwo listów z zakładów pracy i od zwykłych ludzi. Było to wzruszające, bo mówiło się oficjalnie, że Warszawa nie ma nic wspólnego z wichrzycielami. Nigdy w życiu nie widziałem takiej ilości żarcia i nigdy już nie zobaczę. Pamiętam taką salę wykładową, w której na środku leżała fura kiełbas pod sufit. Ludzie znosili to i podawali przez kraty. Potem wszystko wywieziono do domów dziecka. Nigdy w życiu tak nie jadłem. Pomarańcze, cytryny, czekolady, amerykańskie papierosy. Cała Warszawa nam to znosiła, kiedy w telewizji mówiono o powszechnym przez warszawiaków potępieniu w ich życieli. Czajkowski podaje, że takich sal wypełnionych żywnością ofiarowaną przez mieszkańców Warszawy było kilka. Odnotowuję również, że przychodziły listy z Ursusa i innych zakładów pracy z wyrazami poparcia i solidarności ze strajkującymi studentami. A oto wspomnienie ówczesnej uczennicy. Chodziłam wtedy do maturalnej klasy, poszłam pod politechnikę. Wyglądała jak twierdza, na zewnątrz transparenty i sztandary i pamiętam ludzi, którzy przynosili paczki z żywnością. Założyliśmy w klasie komitet wspomagania strajku studenckiego. Zbieraliśmy owoce i kanapki, które dostawaliśmy od rodziców na przerwę. Założono też komitet szkolny, który miał kontakt z podobnymi komitetami w innych szkołach. To był m.in. Frycz Modrzewski, Konopnicka, Żmichowska i jakieś technikum chemiczne. Nie brakowało jednak również osób, które dla zaznania przygody usiłowały wkręcić się na teren uczelni w charakterze studentów. Nie można wykluczyć, że także prowokatorzy chcieli się tam przedostać. Bramkarze opracowali dość skuteczny sposób ich eliminowania. Osobom podającym się za studentów Politechniki Warszawskiej wręczali kredę i prosili o rozwiązanie na chodniku przed bramą różniczki, co powinien umieć każdy student uczelni technicznej. To był taki sprawdzian, kto jest studentem, a kto szpiclem. Wsparcie dla uniwersytetu było nieporównanie mniejsze. Zdaniem Macierewicza było tak dlatego, że w odróżnieniu od studentów Politechniki Studenci uniwersytetu po prostu nie zabiegali o nie tak silnie i że wiele osób postrzegało uniwersytet jako uczelnię poddaną silnej presji ideologicznej. Nierzadkie było też przekonanie i studiują w nim w znacznym procencie dzieci władzy, to znaczy córki i synowie ludzi z politycznego, naukowego i kulturalnego establishmentu. Liczni warszawiacy uważali Politechnikę za naszą, uniwersytet zaś za ich. Macierewicz utrzymywał, że studenci obu uczelni byli świadomi wszystkich tych różnic, a co więcej, czasem niektórzy z nich zupełnie świadomie podkreślali różnicę. Oczywiście obu strajków nie można traktować rozdzielnie. W opinii wielu obserwatorów postrzegane były jako wspólna akcja. Za taką też uznawali ją organizatorzy. 22 marca kolportowano w Warszawie adresowaną do robotników ulotkę. My, studenci Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki Warszawskiej informujemy Was że na naszych uczelniach odbywa się strajk okupacyjny przeciwko nieprzestrzeganiu artykułu 71 Konstytucji PRL, którą wy sami uchwaliliście. Protestujemy dlatego, bo tylko w warunkach pełnej demokracji można znaleźć rozwiązania, które uzdrowią naszą gospodarkę socjalistyczną. W atmosferze nieufności, podejrzeń i donosicielstwa rozpatrywanie problemów gospodarczych jest niemożliwe. Kłamliwa kampania prasowa ma na celu wmówienie młodzieży akademickiej, że jesteście przeciwko nam. Wiemy, że tak nie jest. Chcemy spotkań prawdziwych studentów z prawdziwymi robotnikami. Niech żyje klasa robotnicza, niech żyje socjalizm, niech żyje demokracja. Studenci Uniwersytetu i Politechniki Warszawskiej. Podobnie jak w Politechnice, tak i w Uniwersytecie Warszawskim nie było pełnej jednomyślności w Komitecie Strajkowym, choć podziały nie były tu tak głębokie. Bobrowski wspomina, że w nocy z 21 na 22 marca studenci wchodzący w skład komitetu zaprosili go do udziału w posiedzeniu. Zebranie było bardzo bożliwe. Wśród znanych mi działaczy studenckich, pisze Bobrowski, narastała obawa, że rząd dusz mogliby przejąć skrajni, nazywani wówczas ułanami. Ci nieliczni, którzy liczyli na poparcie klasy robotniczej, zrozumieli ostatecznie, że go nie będzie. Ale najważniejszym czynnikiem był prestiż pierwszego sekretarza, którego przemówienie zostało zrozumiane jako sygnał, jeśli nie gotowości, to przynajmniej możliwości podjęcia dialogu. Zabrałem głos, opowiadając się z naciskiem za poszukiwaniem porozumienia i okazaniem zaufania Władysławowi Gomułce. Szale przechylił ostatecznie młody student, mówiąc, że gdybym nawet nie miał słuszności, to w każdym razie okazanie zaufania pierwszemu sekretarzowi jest jedynym racjonalnym wyjściem z sytuacji. Bobrowski mylił się. Przemówienie Gomułki z 19 marca rozczarowało studentów. Dla wielu było wręcz szokiem. Jest naprawdę bardzo mało prawdopodobne, aby po jego wygłoszeniu liczyli jeszcze na to, że ktokolwiek reprezentujący najwyższe władze będzie z nimi rozmawiał w sposób, w jaki życzyliby sobie. Marcowa propaganda głosiła zresztą, że pierwszy sekretarz udzielił już studentom odpowiedzi tym właśnie przemówieniem. I cokolwiek by powiedzieć, tu akurat nie kłamała. Pozostaje do wyjaśnienia kwestia, kto był pomysłodawcą listu do Gomułki. Bobrowski stwierdza, że szale przechylił młody student i pisał, że zabierając głos opowiadał się za poszukiwaniem porozumienia i okazaniem zaufania Władysławowi Gomułce. Nie pisze jednak wyraźnie, że to on był autorem pomysłu wysłania listu do pierwszego sekretarza. Bogucka, która uczestniczyła w tym zebraniu, wspominała, że to właśnie Bobrowski namówił studentów do napisania listu do Gomułki. Ona zaś przekonała zebranych, do usunięcia fragmentu mówiącego o odcinaniu się od prowodyrów. We wspomnienia Pobrowski cytuje w całości ów list do Gomułki. Ten bardzo ugodowy, pokorny wręcz w tonie list, pełen oficjalnej frazeologii, nieodparcie kojarzy się z petycjami pisanymi do dobrego i sprawiedliwego pana czy króla. Oto zdanie o celach ruchu studenckiego. Nasze cele to współdziałanie w budowie Polski socjalistycznej, w umacnianiu sojuszu ze Związkiem Radzieckim, w pogłębianiu demokracji socjalistycznej w Polsce. Zakończenie listu po prostu zdumiewa, zwłaszcza gdy porównać się z innymi tekstami pisanymi przez studentów uniwersytetu. Wiemy dobrze, czytamy, że bez was nie osiągniemy tego celu. Wierzymy, że przy waszym zrozumieniu i opiece Ruch studencki, choć przecie nie od początku dojrzały, będzie służył dobru Polski Ludowej, która wam tak głęboko leży na sercu. Bobrowski zanotował w swoich wspomnieniach. List studencki nie spowodował żadnej reakcji ze strony Władysława Gomułki. Natomiast w kilka dni później Henryk Jabłoński zakomunikował mi w imieniu premiera Cyrankiewicza, że nie ma już miejsca na drugi tor działania, że polityka musi być jednolita. Był to oczywisty koniec moich prób mediacji. Można by z tego fragmentu wyciągnąć wniosek, że inicjatywa grupy studentów popieranych przez profesora Bobrowskiego spaliła na panewce, gdyż pierwszy sekretarz zamierzał inaczej rozwiązać kryzys marcowy. Tymczasem okazuje się, że istnieją dwa różne listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego do Gomułki. Powstały one mniej więcej w tym samym czasie na terenie Uniwersytetu i oba z inspiracji Bobrowskiego. Na wersję podaną w jego wspomnieniach nie udało się natrafić w żadnej innej publikacji. Drugi tekst, którego fragmenty przypomnieli w swoim kalendarium Rykowski i Władyka, jest zresztą niewiele mniej wierno-poddańczy. Oto na przykład taki fragment. Nasza postawa wyrażona w rezolucjach uchwalonych na legalnych wiecach dowodzi jednoznacznie, że stoimy na gruncie ustroju socjalistycznego, demokracji oraz przyjaźni ze Związkiem Radzieckim. Tymczasem 22 marca władze polityczne uznały, że najważniejszą sprawą jest spacyfikowanie strajków Politechnice. W związku z tym w gabinecie Moczara w MSW odbyła się narada, na którą między m.in. został wezwany odpowiedzialny za utrzymanie porządku szlachcic. Po chwili, zanotował później w swoich wspomnieniach, wszedł marszałek Marian Spychalski i dwóch innych członków biura politycznego. Skrytykowali oni Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za nieudolność. Z Moczarem, który pragnął pokojowego rozwiązania strajku, rozumieliśmy się bez słów. Wiedzieliśmy bowiem, czym to może grozić. Z upoważnienia marszałka zadzwoniłem do sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Zreferowałem sytuację w Politechnice i przekazałem rozkaz marszałka. Pozostały zatem pertraktacje. Inicjatywę przejął Józef Kempa, który był także przeciwny szturmowaniu uczelni. Zaproponował wysłanie do Politechniki zastępcy prokuratora miasta w celu perswazji i ostrzeżenia. Zaznaczone nawiasem opuszczenie znajduje się w tekście Szlachcica i najprawdopodobniej oznacza ingerencję cenzury. Przypuszczalnie Szlachcic napisał, jaki rozkaz wydał Spychalski, a ktoś uznał tę informację za niecenzuralną. Można się też zastanawiać, czy rzeczywiście Moczar pragnął wtedy pokojowego rozwiązania strajku, czy naprawdę kępa był przeciwny szturmowaniu uczelni. Dobrze byłoby również wiedzieć, którzy to dwaj członkowie biura politycznego uczestniczyli w naradzie. Jednym zapewne był Kliszko, który właśnie w tym dniu sam pozostał na gospodarstwie, gdy całe polskie kierownictwo polityczne wyjechało do Drezna na konferencję krajów socjalistycznych, związaną między innymi z kryzysem politycznym w Czechosłowacji. Kliszko bardzo się spieszył ze spacyfikowaniem strajków Politechnice Warszawskiej, aby na zajutrz polska delegacja mogła pochwalić się w Dreźnie, że spokój panuje w Warszawie. Wieczorem 22 marca odbyło się w Politechnice Warszawskiej zebranie ogólne, na którym strajkujący zostali powiadomieni przez rektora Dionizego Smoleńskiego o ultimatum ministra Jabłońskiego, który żądał opuszczenia budynku do godziny 21. Wobec niewypełnienia tego polecenia minister groził rozwiązaniem uczelni i ogłoszeniem nowych zapisów. Jednocześnie milicja, wiedząc o tym, że studenci prowadzą stały nasług sieci radiowej wozów milicyjnych, podawała komunikaty o marszu kilku tysięcy robotników z Żerania w kierunku Politechniki. Odcinek 29 była to wiadomość nieprawdziwa, ale działała deprymująco na strajkujących, tym bardziej, że tłum mieszkańców stolicy, który parę godzin wcześniej na widok kolumny milicyjnych ciężarówek manifestacyjnie objeżdżających Plac Jedności Robotniczej po prostu usiadł na chodniku, teraz się znacznie zmniejszył. W telewizji wystąpił Konkol, który najpierw usiłował przeciwstawić strajk w Uniwersytecie Warszawskim, który miał charakter pikniku, spotkania towarzyskiego, rajdu wycieczkowego, poważniejszemu strajkowi w Politechnice Warszawskiej, później zaś straszyć studentów i ich rodziny. Konkol podał, że w Politechnice około 1,5 tysiąca studentów, 10%, uniemożliwia większości normalną naukę. Poinformował też telewidzów o decyzjach ministra i rektora. Jeżeli 23 marca o 8 studenci nie przystąpią do zajęć, Politechnika Warszawska zostanie rozwiązana. W tej poważnej sytuacji studenci Politechniki odwołali się do mieszkańców Warszawy. Warszawiacy, Politechnika wzywa na pomoc. Na skutek ultimatum ministra oświaty i Komitetu Centralnego po godzinie 21 nastąpi wtargnięcie na teren Milicji Obywatelskiej celem złamania strajku okupacyjnego, a strajkujący stracą prawa studenckie. Nie opuszczajcie nas całą noc. Około godziny 20 w Auli Głównych, gdzie zebrało się blisko 5 tysięcy osób, Zjawił się profesor Jerzy Bukowski, który oświadczył, że wobec zaistniałej sytuacji rektor byłby skłonny zezwolić studentom na pozostanie do rana, pod warunkiem, że strajk zostanie oficjalnie zakończony. Wśród studentów rozpoczęły się nerwowe dyskusje w atmosferze niepewności i napięcia. Wystąpienie Bukowskiego zostało dobrze przyjęte przez studentów. Zanim Czajkowskiego zrobiła się zupełnie inna atmosfera, gdyż w przemówieniu Bukowskiego było coś ciepłego. To była taka raczej pogawędka. On nawet zaproponował, to może usiądźcie. Atmosfera zrobiła się bardziej kameralna i wtedy padło pytanie z tłumu, co nam pan radzi w tej sytuacji, co mamy zrobić? Zostało nam 12 godzin. Zaczęła się walka o to, żeby dotrzymać słowa. O ósmej rano następnego dnia kończył się termin strajku zgodnie z proklamacją. Pamiętam jedną jego wypowiedź, bardzo ładną, Myślę, że po prostu o 8.15 powinniście być na zajęciach i zostało to przyjęte oklaskami, bo przyjęliśmy to tak, że on myśli tak jak my i jest z nami. W swoich wspomnieniach Bukowski bardzo dokładnie, niemal minuta po minucie opisuje wydarzenia tej dramatycznej nocy z 22 na 23 marca. Pisze też o tym, jak z wielkim trudem i wysiłkiem walczył o pozyskanie zaufania studentów i bezkrwawe zakończenie strajków w Politechnice. Stoję przy balustradzie, rozglądam się, pełno, na dole, na wszystkich piętrach. Podnoszę ręce, gwar i poszum stopniowo milknie. Wiem, że muszę użyć jakiegoś chwytu, żeby pozwolili mówić. Już dopuszczenie do zakłócenia ciszy będzie sygnałem przegranej. Nie wolno ani na chwilę wypuścić z rąk prowadzenia. Zaczynam od prośby o wybaczenie, że zapowiedzianego przemówienia nie będzie. Bukowski zdecydował się na formę gawędy, i to w połączeniu z otwartością, z jaką mówił o aktualnej sytuacji, przesądziło o tym, że studenci wysłuchali go. Ważne było też to, że swoje wystąpienie zakończył konkretną propozycją. Przyszedłem, żeby was namówić do opuszczenia gmachu i chcę wyjść razem z wami, ale pozostanę, dopóki wy nie wyjdziecie. Sytuacja mnie niepokoi. Proponowałbym, żebyście po prostu, tak jak jesteście, urządzeni wydziałami, Wychodzili z tymi waszymi profesorami, którzy są na miejscu i którzy będą stanowili do pewnego stopnia gwarancję, że nie zagrozi wam bicie przez milicję Uwierzcie mi, możecie mi wierzyć, podejmijcie w grupach wydziałowych postanowienia o opuszczeniu gmachu Aby nie było odstępców i bohaterów Jestem z wami, jestem gotów do rozmów na zebraniach wydziałowych Znajdziecie mnie w rektoracie Gdy zakończył swoje wystąpienie, studenci odśpiewali mu sto lat Następnie Bukowski uczestniczył w wiecu studentów z macierzystego Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa oraz na prośbę dziekana Henryka Treberta spotkał się ze studentami Wydziału Mechaniki Precyzyjnej. Za każdym razem nakłaniał ich do opuszczenia gmachu głównego, który sam, głodny i zmęczony, opuścił około 22.30, udając się do domu w przeświadczeniu, że sprawa została już załatwiona. Jednak trzy kwadranse później u niego w domu stawił się sekretarz Komitetu Uczelnianego PZPR, profesor Pączkowski, prosząc, aby Bukowski raz jeszcze przybył do rektoratu, gdyż wedle ostatnich ustaleń władz zwierzchni teren uczelni ma być do ostatniego studenta opróżniony w ciągu dwóch godzin. Około godziny 23.30 Bukowski w gmachu głównym rozpoczął drugą kampanię ewakuacyjną. Przed północą poinformowano studentów, że muszą opuścić gmach główny właściwie natychmiast. Ponieważ jednak po usunięciu mieszkańców Warszawy kibicujących strajkującym Plac Jedności Robotniczej wypełnili milicjanci w hełmach i z pałkami, studenci nie chcieli się zgodzić na opuszczenie terenu uczelni, obawiając się szarży milicji i aresztowań. Dopiero po podstawieniu kilkunastu autobusów MZK, które miały bezpiecznie odwieźć studentów do akademików, Część strajkujących zdecydowała się na opuszczenie gmachu głównego, w którym pozostało jednak, jak przypuszczano, jeszcze około 500 osób. Postanowiły one kontynuować strajk i spodziewając się szturmu sił porządkowych rozpoczęły przygotowania do odparcia ewentualnego ataku. Przygotowano hydranty, gaśnice, zabarykadowano drzwi, zorganizowano zaplecze sanitarne na najwyższym piętrze budynku. W gorączkowej, nerwowej atmosferze upływały nocne godziny. Czajkowski wspomina, że na terenie Politechniki pozostała garstka najbardziej zdeterminowanych. Rola Komitetu Strajkowego się skończyła. Pozostała wielka zbiorowa determinacja, taka na śmierć i życie. Trzema kioskami, które przesunięto, studenci zabarykadowali wejście do gmachu głównego, do którego zresztą są dwa wejścia. Jedno od Placu Jedności Robotniczej, a drugie z tyłu od ogrodu. Na tyłach tego obiektu jest malutkie wewnętrzne podwórko i za tym podwórkiem jest pasaż. W tym pasażu zwalono furę ławek, wszystko, co wpadło ludziom pod rękę. Po prostu zostało to dokumentnie zablokowane. Ławki, stoły, szafy, krzesła wynoszone z sal wykładowych. Czajkowski przypomina też, że zdecydowani na wszystko studenci zaczęli organizować środki obrony, zupełnie już ekstremalne. Przygotowane były gaśnice na najwyższym piętrze galerii, gdzie mogliby z helikoptera dostać się przez dach. Stamtąd wyżej prowadziły tylko wąskie schody. A na najwyższym piętrze galerii zgrupowano piramidy. Stoły, szafy, krzesła. A wszystko to miało zlecieć na łeb szarżującym milicjantom. Nie wiem, czy tak by się stało, ale chcę oddać atmosferę. Taka była determinacja. Kiedy Bukowski powrócił na teren Politechniki, były tam już wreszcie autobusy MZK, które miały odwieźć studentów do największych domów akademickich. Proponuję jako zasadę, wspomina Bukowski, że każdym autobusem jedzie jakiś profesor. Studenci boją się represji i chcą pewnych gwarancji. Decyduje się poprowadzić pierwszą kolumnę dwóch, trzech autobusów na Plac Narutowicza i ewentualnie Kopińską. Bodaj dyrektor Stanisław Zaborowski ofiarowuje się prowadzić autobus do Riviery. Zjawiają się i inni konduktorzy. Siadam do pierwszego z dwóch autobusów kierowanych na Akademicką Plac Narutowicza. Po mnie... Wtłacza się jeszcze kilkanaście osób nieufnych, czy rzeczywiście ktoś z nimi pojedzie. Charakterystyczne stłoczenie przy drzwiach, żeby w razie czego łatwiej było pryskać. Jeśli nie liczyć incydentu przy bramie wyjazdowej, której przez jakiś czas nie chciała otworzyć ani Straż Studencka, ani Służba Administracyjna Politechniki, podróż na plac Narutowicza odbyła się bez przeszkód. Tam Bukowski polecił wszystkim studentkom, aby przesiadły się do drugiego autobusu, który odwoził je do akademika przy ulicy Kopińskiej. Sam tymczasem powrócił na uczelnię, gdzie dowiedział się, że odjechały jeszcze dwa czy trzy autobusy do pobliskiego domu studenckiego Riviera oraz dwa następne do Akademika przy Placu Narutowicza. Przed Politechniką Bukowski zauważył zapełniający się kolejny autobus, którego pasażerowie chcieli jechać na Pragę. Ponieważ nie było w pobliżu żadnego z profesorów, mimo że było już po godzinie pierwszej, postanowił jechać w charakterze obstawy. Ruszyli pustą o tej porze ulicą Marchlewskiego. Co pewien czas studenci prosili o przystanięcie. Proszą przy tym, żeby chwilę zaczekać i trzymać drzwi otwarte. Strach ma wielkie oczy. Boją się milicjantów, którzy mogą być ukryci za węgłami. Pierwszy desant udany. Robimy duży łuk przez most śląsko-dąbrowski, targową, na Saską Kępę i z powrotem. Sam z kierowcą. Zwierza się, że z początku kierowcy nie bardzo chętnie wyjeżdżali, bo myśleli, że gdzie indziej będą studentów zawozić. Na pewno już znacznie po godzinie drugiej Bukowski ponownie znalazł się na placu przed Politechniką i zobaczył niecodzienny widok. W głębi Nowowiejskiej, od Placu Zbawiciela, Polnej, Śniadeckich i na obrzeżu placu głębokie szeregi minicji. Jakieś samochody. Jeden z nich, coś jak mikrobus, blisko gmachu, poniżej podjazdu od strony Noakowskiego. Plac pusty. W oknach Politechniki widno. Podchodzę do głównego wejścia. Z okna lokalu partyjnego ktoś mnie poznaje i woła, że wejście zabarykadowane. Trzeba od tyłu. Bukowski pisze, że później od Werblana dowiedział się, że to właśnie on z tego autobusika obserwował wydarzenia przed Politechniką. Kto z nim był? pyta Bukowski. Czy miał on kierować dalszą akcją, czy tylko odgrywał rolę korespondenta z pierwszej linii frontu? Nie wiem. Bukowski udał się do gabinetu rektora, gdzie znajdowało się kilka osób. Młody człowiek w koszuli w szerokie paski rozmawia przez telefon, jak się prędko orientuje z dowódcą sił milicyjnych. Mam przed oczyma tę scenę bardzo żywo. Słyszę, jak młody człowiek mówi Żadne 10 minut. Przyszedłem przed chwilą, jeszcze nie widziałem studentów. Towarzysz K polecił. Powtórz towarzyszowi K, że muszę najpierw rozmawiać ze studentami. Tak, powiedz, że idę przemówić do studentów. Tak, zaraz potem zatelefonuję. Pamiętaj, żadne 10 czy 20 minut. Czekaj na telefon. Młody człowiek, jak się dowiaduje, to obywatel Dzikowski, zastępca prokuratora wojewódzkiego Warszawy. Wspomniany w tej relacji towarzysz K. to najprawdopodobniej Kępa, który, jak już powiedziano, na naradzie u Moczara zaproponował wysłanie na teren Politechniki zastępcy prokuratora miasta. Wolno przypuszczać, że dowódca sił milicyjnych, a może i przebywający w mikrobusie Werblan, pozostawali z nim w stałym kontakcie. Tymczasem Dzikowski poprosił, aby któryś z obecnych w gabinecie profesorów towarzyszył mu w czasie spotkania ze studentami. Postanowiono, że będą to Smoleński i Bukowski. Na spotkaniu z nimi w auli głównej zebrało się od 500 do tysiąca studentów. Prokurator Dzikowski przemawiał z ambony, przy czym zaczął swoje wystąpienie pojednawcze od zwrotu koledzy. Bukowski uważa, że to było dobre... Wylegitymował się jako działający z pełnomocnictwa swego szefa i usprawiedliwił jego nieobecność. Stwierdził, że nie przyszedł z pogróżkami, lecz z konkretną propozycją. Wszyscy obecni w tej chwili w gmachu studenci postępowaniem swoim naruszyli określone dwa artykuły kodeksu karnego. Dalszy rozwój wypadków może pogłębić i pomnożyć zakres ich karnej odpowiedzialności. Jest upoważniony do złożenia deklaracji, że w stosunku do żadnego ze studentów Politechniki Warszawskiej obecnych w gmachu nie będą ani teraz, ani później zastosowane sankcje wynikające z przytoczonych artykułów kodeksu. Jeżeli wszyscy razem opuszczą gmach, udając się do domu studenckiego Riviera, skąd rano, jest po trzeciej, rozejdą się do swoich mieszkań. Powtarza raz jeszcze propozycję. Autobusami albo pieszą kolumną przez plac jedności robotniczej polną do Rywiery. Milicja cofnie się w sąsiednie ulice. Bukowski dodaje jeszcze, że studenci domagali się, aby on, rektor Smoleński i prokurator Dzikowski towarzyszyli im w marszu do Riviery jako swoista ochrona i gwarancja, iż milicja nie zaatakuje maszerującej kolumny. Sytuacja była naprawdę dramatyczna, być może nawet jeszcze bardziej dramatyczna niż w relacji Bukowskiego. Czajkowski też zapamiętał spotkanie z prokuratorem. Zaczął nas straszyć konsekwencjami, że to nielegalne, że apeluje do naszego rozsądku, że nikomu nic się nie stanie, tylko błaga nas, żebyśmy wyszli, że nas wyprowadzi piechotą, że będzie szedł z nami i nikt nam nic nie zrobi. Ludzie przestraszyli się, patrząc przez okno. Pusty plac, oczyszczony i te kordony milicji, człowiek przy człowieku i nas garstka. Z czym? Z gołymi rękami? Noc, ludzie zmęczeni. To nie jest sytuacja psychologicznie sprzyjająca. Ostatnim wzruszającym odruchem, spontaniczną reakcją tej sali, bo on sam proponował, żeby wyjść po cichu, nie prowokując nikogo, tyłem przez ogród, było żądanie opuszczenia budynku głównym wejściem z podniesionym czołem. No i o czwartej wyszliśmy. Został odsunięty kiosk od środkowego wejścia i wyszliśmy stamtąd. Stałem z dziekanem chyba Wydziału Elektrycznego, ja stałem po lewej, a on po prawej stronie i liczyliśmy ludzi, którzy wychodzą i okazało się, że było nas jeszcze około czterech tysięcy. I nikt, ani ja, ani on się tego nie spodziewaliśmy. Ludzie byli po prostu zmęczeni, spali i nie reagowali na te wszystkie wezwania. Myślę, że gdyby wiedzieli, ilu nas jest, nie wyszliby. Wychodzącym studentom przyglądały się kordony uzbrojonych milicjantów. Szejkowski wspomina, że właśnie wtedy, w czasie tego marszu, ktoś rzucił hasło, żeby szurać nogami po asfalcie i cztery tysiące osób szurało w tej ciszy nocnej. Ten dość oryginalny protest studentów Politechniki Warszawskiej odnotował też w swoich wspomnieniach szlachcic. Pisze on, że studenci szli w szyku zwartym powoli, głośno szurając nogami. Zdaniem szlachcica ewakuacja siłą Politechniki groziła starciem, które mogło przerodzić się w dramat. Studenci byli przygotowani do walki, a więc opuszczenie Politechniki oznaczało przesilenie. Od tego dnia napięcie w stolicy i kraju malało. Wyjście studentów z okupowanego przez nich budynku Politechniki nie oznaczało, jak się okazało, zakończenia całej akcji. Bukowski szczegółowo opisuje drogę pochodu do Riviery. Nastroje wśród studentów, co zresztą wcale nie może dziwić, były wyraźnie złe. Czuli się upokorzeni przez władze, które nie pozwoliły im... W ich pojęciu honorowo zakończyć 48-godzinnego strajku o ósmej. Gdy wychodzili z gmachu Politechniki, do planowanego terminu strajku brakowało mniej niż 4 godzin. Władzom, jak powiedziano, zależało jednak bardzo na pospiesznym, za wszelką cenę, spacyfikowaniu Politechniki. Na czele pochodu kroczyli rektor Smoleński, prokurator Dzikowski oraz kilku profesorów, w tym sekretarz Komitetu Uczelnianego Pączkowski. — Dochodzę do czoła kolumny z wodzami przypolnej — wspomina Bukowski. Studenci z końca kolumny w pewnej chwili przystają i spoglądają w stronę zmasowanej w Nowowiejskiej, od strony Placu Zbawiciela i Śniadeckich, milicji. Głos z megafonu milicyjnego — nie zatrzymywać się, przechodzić. Proszę Dzikowskiego, żeby ich uciszył. Milkną. Tymczasem Bukowski wraz z Pączkowskim raz jeszcze wrócili do gmachu głównego, gdzie, jak słusznie przypuszczali, znajdowały się nadal grupki najbardziej rozżalonych maruderów. Nawet nie starali się ukrywać swojej złości i żalu. Byli wściekli, że ich tak potraktowano i nic nie osiągnęli. Bukowski usiłował tłumaczyć i uspokajać. Mieliście sympatię w społeczeństwie i nie trzeba jej tracić przez bezcelowe już awantury. Wychodzimy, jesteśmy ostatni. Tym razem już pójdę z wami na końcu. Za nami zamknie się gmach. Niechętnie ruszają. Wygarniamy resztki z szatni. Krok za krokiem szeroka kolumna. Ciągle jeszcze dobrych... Paręset ludzi posuwa się na plac w stronę polnej. W pewnym momencie ostatnie szeregi odwracają się i idą tyłem. Pytam, co to za sposób chodzenia? W dość prowokującym tonie odpowiedź, nie można popatrzeć sobie na milicję? Zanim smutny pochód dotarł do Riviery, ekipy straży pożarnej przystąpiły do zrywania z frontonu gmachu głównego plakatów i transparentów strajkowych. W Uniwersytecie Strajk z różnych powodów miał znacznie mniej dramatyczny przebieg i zakończył się w sobotę rano wiecem w Auditorium Maximum. Na wiecu przyjęto rezolucję w sprawie organizacji młodzieżowych, w której stwierdzano brak autorytetu istniejących obecnie organizacji młodzieżowych, a w szczególności ZMS-u. Władzom tej organizacji zarzucano izolację oraz niewrażliwość na głosy opinii studenckiej. Stwierdzano, że władze m.in. innymi Systematycznie dezinformują członków organizacji studentów niezorganizowanych, przemilczając lub fałszując przebieg wypadków na wyższych uczelniach. Wbrew faktom usiłują przypisać ruchowi studenckiemu wrogość do socjalizmu i głoszenie haseł antyradzieckich. Starają się wykryć coraz to nowe spiski, rzekomo ukryte za działalnością studentów, zamiast dostrzec faktyczne źródła zaangażowania środowisk studenckich. Popierają wykorzystywanie ruchu studenckiego wewnętrznych politycznych rozgrywkach, poprzez zaślepione ataki na osoby specjalnie wyselekcjonowane ze względu na domniemane pochodzenie rasowe i pozycję społeczną rodziców. Wobec przeżycia się formy organizacyjnej ZMS, zebrani w audytorium Maximum domagali się utworzenia nowej politycznej organizacji młodzieżowej, stworzenia niezależnej prasy studenckiej oraz reaktywowania ogólnopolskiego czasopisma studentów i młodej inteligencji. Chodziło tu zapewne o reaktywowanie tygodnika po prostu oraz klubów i ośrodków dyskusyjnych, w których można by stawiać i poruszać problemy nurtujące środowisko akademickie. W czasie wiecu zebrani wystosowali wspomniany w innej nieco redakcji, niż cytowany przez Bobrowskiego, list do Gomułki. Z listem tym łączy się pewna historia rzucająca nieco światła na próby manipulowania ruchem studenckim. Były student Uniwersytetu Warszawskiego na łamach paryskiej kultury utrzymywał, że osoby wysunięte na czoło ruchu w czasie trwania fali studenckich protestów nie miały najczęściej odpowiedniego doświadczenia. Do tego władze bardzo umiejętnie aresztowały wszystkich potencjalnych przywódców ruchu. Wśród zastraszonych komitetów studenckich, składających się z ludzi w każdej chwili oczekujących aresztowania, zaczęły się rodzić skłonności do politykierstwa. Politykowanie było w sytuacji studentów nonsensem. Oczywiste było bowiem, że władze nie mają najmniejszego zamiaru rozmawiania ze studentami – że wszelkie posunięcia mające na celu porozumienie z władzami mogą jedynie zostać wykorzystane na szkodę studentów i popierającej ruch ludności. Między innymi Komitet Studencki wysłał bez przegłosowania przez WIEC, uznany przez młodzież za swego rodzaju parlament, ów list do Gomułki. Dodać należy, że autorem tego listu nie był żaden student, lecz że został on podsunięty przez jednego z profesorów ekonomii czy też historii na Uniwersytecie Warszawskim. Jedynie apel na rzecz niewszczynania waśni i sporów wewnętrznych powstrzymał ogół studentów zebranych w audytorium maksimum od głosowania nad wotum nieufności do Komitetu Studenckiego, którego wynik niekorzystny dla komitetu był w tej sytuacji właściwie z góry przesądzony. Z tej wypowiedzi wynikałoby, że sprawa zainspirowanego przez Bobrowskiego, gdyż to on jest owym profesorem ekonomii, listu do Gomułki, już wtedy przez przynajmniej część środowiska była postrzegana jako próba manipulowania ruchem studenckim. Zapewne nie była to jedyna taka próba. Komandosi przez szereg lat uczyli się niełatwej sztuki organizowania wieców, redagowania odpowiednio nośnych rezolucji, które potem potrafili przegłosować na zebraniach, odwoływania się do chwytliwych haseł, np. nie ma chleba bez wolności. Nauczyli się także, przynajmniej do pewnego stopnia, jak bronić się przed manipulacją i prowokacją polityczną. Ogół studentów był tych umiejętności praktycznie pozbawiony. Wydaje się, że w marcu studenci lepiej wiedzieli, czego chcą – wolności, demokracji, sprawiedliwości itd. – niż w jaki sposób do tych celów dążyć. Wręcz powszechne było przeświadczenie, że nie wolno odejść od lewicowej frazeologii i symboliki. Stąd może tak duża popularność wśród studentów międzynarodówki, choć dalece nie wszyscy z nich byli komunistami. Mówił o tym w marcu 81 roku w Auditorium Maximum Jan Walc. Przypominał, że, co może wydawać się paradoksalne, Międzynarodówkę śpiewały wtedy obie strony, bijący i bici. Myśmy śpiewali Międzynarodówkę i oni śpiewali Międzynarodówkę. I oto jak historia jest ironiczna. Myśmy przestali śpiewać, oni zaś przestali wierzyć w to, co śpiewali. Zresztą ostatni raz śpiewałem Międzynarodówkę właśnie na tej sali w czasie wiecu strajkowego. Atmosfera była bardzo napięta, był ranek i oto przez któreś z tych otwartych okien pod sufitem wlazł na parapet człowiek w fufajce i powiedział Studenci, mnie do tego nikt nie upoważnił, ale chciałem wam powiedzieć, że klasa robotnicza jest z wami I nagle automatycznie jakby cała sala wstała i buchnęła międzynarodówka Tymczasem we Wrocławiu, po niedzielnym zawieszeniu broni, w poniedziałek, 25 marca, studenci wydali drugą odezwę utrzymaną w znacznie bardziej radykalnym tonie. Nasza walka trwa już trzeci tydzień. W taktyce wobec naszego ruchu partia od początku dąży do opanowania sytuacji. Po okresowej próbie odizolowania Warszawy, gdy ruch wbrew zmowie milczenia ogarnął cały kraj, kierownictwo zdecydowało się obciążyć winą elementy antyradzieckie, syjonistyczne i huliganów. Oraz osoby skompromitowane do 1956 roku, pełniące zresztą do ostatniej chwili odpowiedzialne funkcje. Ciągłe unikanie dyskusji ze środowiskiem studenckim jest ignorowaniem naszego ruchu. Jednocześnie zalewa się opinię publiczną niepełną i zniekształconą informacją. Jest to tak zwana taktyka zmiękczania, obliczona na niską świadomość polityczną społeczeństwa. Zamiast rozwiązać sporne problemy, rozwiązuje się wydziały na uczelniach, i zmusza studentów do podpisywania oświadczeń sprzecznych z prawami obywatelskimi i ich patriotyczną i socjalistyczną postawą. Powyższy stan rzeczy konsoliduje środowisko akademickie całego kraju i zapowiada dalszą, nieustępliwą walkę. Rosnące uniezależnienie polityki kierownictwa partii od krytyki społecznej, czego dowodem są ostatnie wypadki, prowadzi do uzurpowania sobie przez kierownictwo praw rozstrzygania, co jest dla społeczeństwa dobre, a co złe. To jest przyczyna głębokiego kryzysu ekonomicznego, boleśnie odczuwanego przez społeczeństwo w ostatnim okresie. Podwyżka cen komunikacji, mięsa, utajone podwyżki cen innych artykułów, przerzucanie ciężaru finansowania budownictwa mieszkaniowego na społeczeństwo, obciążenie społeczeństwa kosztami inwestycji socjalnych, gwarantowanych w ustroju socjalistycznym przez państwo. W celu ukrycia tych zjawisk skłóca się społeczeństwo i bezwzględnie tłumi krytykę i objawy niezadowolenia. To powszechne niezadowolenie społeczeństwa jest rzeczywistą przyczyną naszego ruchu i tylko nieustępliwa walka doprowadzi do koniecznych reform. Tego samego dnia do kolejnego ataku ruszyła druga strona. Bez wcześniejszego powiadomienia władz uniwersyteckich minister Jabłoński podpisał wniosek o zwolnienie z pracy w Uniwersytecie Warszawskim profesorów Wydziału Filozoficznego Bronisława Baczkę, Leszka Kołakowskiego, Stefana Morawskiego oraz docentów Zygmunta Baumana i Marię Hirszowicz-Bielińską, a także profesora Wydziału Ekonomii Politycznej Włodzimierza Brusa. Komunikat Polskiej Agencji Prasowej informujący o tej decyzji przyniosła wtorkowa prasa poranna. Wtedy to dowiedzieli się o niej sami zainteresowani oraz ich bezpośredni uniwersyteccy przełożeni, dziekani, jak również Rady Naukowe Wydziałów Filozoficznego i Ekonomii Politycznej. W komunikacie PAP-u zwalnianych naukowców obarczono dużą moralną i polityczną odpowiedzialnością za ostatnie wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim. Równocześnie prasa poinformowała, że premier odwołał ze stanowiska sekretarza Wydziału I Polskiej Akademii Nauk profesora Stefana Żółkiewskiego. Pozbawiono też wówczas z dnia na dzień pracy w uniwersytecie docent Janinę Zakrzewską, którą o tej decyzji poinformowano na uczelni. Jej dalsze kłopoty były dość typowe dla osób uznanych przez władzę, słusznie lub nie, za jej przeciwników. Dlatego o tym parę zdań.